Rozdział trzeci, część pierwsza: relacje. W trakcie procesu synodalnego i we wszystkich regionach świata pojawiło się żądanie, aby Kościół nie był biurokratyczny, ale potrafił pielęgnować relacje z Panem, między mężczyznami i kobietami, w rodzinie, we wspólnocie, między różnymi grupami społecznymi. Tylko sieć relacji, która splata wielorakie przynależności, jest w stanie być podporą dla jednostki i wspólnot, oferować im punkty odniesienia i kierunki działania oraz ukazywać piękno życia według Ewangelii. To właśnie w relacjach z Chrystusem, z innymi we wspólnocie jest przekazywana wiara. Synodalność jako wymóg misji nie powinna być pojmowana jako narzędzie organizacyjne, Lecz powinna być przeżywana i pielęgnowana jako zbiór sposobów, dzięki którym uczniowie Jezusa nawiązują solidarne relacje, zdolne odpowiadać Bożej miłości, która ich nieustannie dotyka i o której winni świadczyć w konkretnych środowiskach, w jakich się znajdują. Aby zrozumieć, jak być kościołem synodalnym w misji, konieczne jest przejście przez nawrócenie relacyjne, przekształcające priorytety i działanie każdej osoby zwłaszcza zaś tych, których zadaniem jest ożywianie relacji w służbie jedności, w praktyce wymiany darów, wyzwalającej i wzbogacającej wszystkich. W Chrystusie i Duchu. Inicjacja chrześcijańska. Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ bierze swój początek z misji Syna i Ducha Świętego, zgodnie ze zbawczym zamysłem Boga Ojca. Spotkanie z Jezusem, przylgnięcie do Niego w wierze i inicjacja chrześcijańska wprowadzają w życie samej Trójcy Świętej. Dając Ducha Świętego, Pan Jezus czyni uczestnikami swojej relacji z Ojcem tych, którzy przyjmują chrzest. Duch, który napełniał Jezusa, który Go prowadził, namaścił Go i posłał, aby głosił Ewangelię, który Go wskrzesił z martwych, jest tym samym Duchem, który teraz namaszcza członków ludu Bożego. Ten duch czyni nas dziećmi i dziedzicami Boga, i przez Niego zwracamy się do Boga, nazywając Go Abba Ojcze. Aby zrozumieć naturę Kościoła synodalnego w misji, niezbędne jest zrozumienie jego trynitarnego fundamentu, a w szczególności nierozerwalnego związku między dziełem Chrystusa a dziełem Ducha Świętego w historii ludzkości i w Kościele. Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej godnej podziwu wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, iż jest zasadą jedności Kościoła. Dlatego droga inicjacji chrześcijańskiej osób dorosłych jest uprzywilejowanym kontekstem do zrozumienia synodalnego życia Kościoła. Zwraca uwagę na jego początek i fundament, relacje, które jednoczą i rozróżniają trzy osoby boskie. Poprzez dary chrzcielne Duch Święty upodabnia nas do Chrystusa, kapłana, proroka i króla, czyni nas członkami Jego ciała, którym jest Kościół oraz dziećmi jednego Ojca. Otrzymujemy zatem wezwanie do misji i współodpowiedzialności za to, co nas łączy w jednym i niepodzielnym Kościele. Te dary mają potrójną i niepodzielną orientację – osobistą, wspólnotową i misyjną. Upoważniają i zobowiązują każdego ochrzczonego, mężczyznę i kobietę, do budowania braterskich relacji w swojej własnej wspólnocie eklezjalnej, do poszukiwania coraz bardziej widocznej i głębokiej komunii ze wszystkimi, z którymi dzielą ten sam chrzest oraz do głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii. Jeśli z jednej strony synodalność misyjna jest zakorzeniona w inicjacji chrześcijańskiej, to z drugiej strony musi ona naświetlać sposób, w jaki lud Boży w praktyce przeżywa ową drogę inicjacji, czyniąc ją swoją własną ze względu na to, co naprawdę oznacza. Obejmuje to przezwyciężenie statycznej i indywidualistycznej wizji inicjacji, która nie jest wystarczająco powiązana z naśladowaniem Chrystusa i życiem w Duchu Świętym, a tym samym odzyskanie jej dynamicznej i przemieniającej wartości. W pierwszych wiekach, czytając w Księdze Rodzaju, że szóstego dnia Bóg powiedział uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Chrześcijanie zrozumieli, że dynamizm relacyjny został wpisany w antropologię stworzenia. W obrazie widzieli wcielonego syna, a w podobieństwie możliwość stopniowego upodabniania się do niego. Przejaw dobroczynnej przygody wolności wyboru bycia z Chrystusem i bycia jak On. Ta przygoda zaczyna się od słuchania Słowa Bożego, dzięki któremu katechumen stopniowo wchodzi na drogę naśladowania Jezusa Chrystusa. Chrzest pozostaje w służbie owemu dynamizmowi podobieństwa, w związku z czym nie jest jednorazowym aktem ograniczonym do momentu jego celebracji, lecz jest darem, który musi być umacniany, pielęgnowany i wprowadzany w życie poprzez zobowiązanie do nawrócenia służbę na rzecz misji i uczestnictwo w życiu wspólnotowym. W istocie inicjacja chrześcijańska osiąga punkt kulminacyjny w niedzielnej Eucharystii, powtarzanej co tydzień jako znak nieustającego daru łaski, który upodabnia nas do Chrystusa i czyni nas członkami Jego ciała, oraz jako znak pokarmu, który podtrzymuje nas na drodze nawrócenia i misji. W tym sensie zgromadzenie eucharystyczne objawia i karmi synodalne życie Kościoła w misji. Poprzez uczestnictwo wszystkich chrześcijan, obecność różnych posług, przewodniczenie biskupa lub prezbitera uwidacznia się wspólnota chrześcijańska, w której realizuje się zróżnicowana współodpowiedzialność wszystkich za misję. Liturgia jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem źródło, z którego wypływa cała jego moc, jest jednocześnie źródłem synodalnego życia Kościoła i prototypem każdego wydarzenia synodalnego, ukazującym jak w zwierciadle tajemnicę Trójcy Świętej. Konieczne jest, aby propozycje duszpasterskie i praktyki liturgiczne zachowywały i coraz bardziej podkreślały związek między drogą inicjacji chrześcijańskiej a synodalnym i misyjnym życiem Kościoła. W ten sposób unikniemy redukowania drogi inicjacji do instrumentu wyłącznie pedagogicznego lub wskaźnika zwykłej przynależności społecznej a zamiast tego będziemy promować przyjęcie tego osobistego daru ukierunkowanego na misję i budowanie wspólnoty. Konieczne jest opracowanie odpowiednich regulacji duszpasterskich i liturgicznych, biorących pod uwagę różnorodność historycznych sytuacji i kultur, w których zanurzone są poszczególne kościoły lokalne i uwzględniając również różnice między tymi kościołami, w których inicjacja chrześcijańska dotyczy przede wszystkim młodzieży lub dorosłych, a tymi, w których dotyczy ona przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, dzieci. Dla ludu Bożego. Charyzmaty i posługi. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. U podstaw różnorodności charyzmatów i posług leży wolność Ducha Świętego. On ich udziela i nie przestaje działać, aby ukazywały jedność wiary i przynależność do jednego kościoła, w różnorodności osób, kultur i miejsc. Charyzmaty, nawet te najbardziej pospolite i szeroko rozpowszechnione, są przeznaczone do odpowiadania na potrzeby kościoła i jego misji jednocześnie skutecznie wpływają na życie społeczeństwa w jego różnych aspektach. Charyzmaty są często współdzielone i dają początek różnym formom życia konsekrowanego oraz pluralizmowi zrzeszeń kościelnych. Charyzmaty, będące darem każdego ochrzczonego, powinny się ujawniać nie tyle w organizacji eklezjalnych działalności czy struktur, lecz w codziennym życiu, rodzinnych i społecznych relacjach, w najróżniejszych sytuacjach, w których chrześcijanie indywidualnie lub wspólnotowo są wezwani do tego, aby otrzymane dary łaski rozkwitały dla dobra wszystkich. Podobnie jak w przypadku posług, płodność charyzmatów zależy od Bożego działania, od powołania, które kieruje On do każdego z osobna, od hojnego i mądrego przyjęcia tego daru przez ochrzczonych oraz od uznania i towarzyszenia ze strony władz kościelnych. Dlatego w żadnym wypadku nie mogą one być interpretowane jako własność tych, którzy je otrzymują i praktykują, ani jako przeznaczone dla ich wyłącznej korzyści. W Kościele, jako wyraz wolności Ducha Świętego w udzielaniu jego darów oraz w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych wspólnot, istnieje różnorodność posług, które mogą być wykonywane przez każdego ochrzczonego, zarówno mężczyznę, jak i kobietę. Są to posługi nieokazjonalne. Uznawane przez wspólnotę i przez tych, którzy są odpowiedzialni za jej prowadzenie Można je nazwać posługami chrzcielnymi, aby wskazać na ich wspólny korzeń, chrzest I odróżnić od posług święceń, zakorzenionych w sakramencie święceń Spotykamy na przykład mężczyzn i kobiety, którzy pełnią posługę koordynowania małej wspólnoty kościelnej Posługę prowadzenia modlitwy posługę nadzwyczajnego szafarza komunii świętej lub inne posługi, niekoniecznie o charakterze liturgicznym. Łacińskie i wschodnie prawo kanoniczne już teraz przewiduje, że w określonych przypadkach wierni świeccy mogą być także nadzwyczajnymi szafarzami chrztu. W prawie łacińskim biskup może delegować świeckich wiernych mężczyzn lub kobiety do asystowania przy zawieraniu małżeństw. Warto kontynuować refleksję nad tym, jak powierzać te posługi świeckim na sposób bardziej trwały. Refleksji tej powinny towarzyszyć dalsze rozważania dotyczące promowania liczniejszych form posług świeckich, także poza sferą liturgiczną. W ostatnich czasach niektóre formy posług obecne od dawna w życiu Kościoła zyskały nową postać jako posługi ustanowione – posługa lektoratu i akolitatu które nie ograniczają się jedynie do sfery liturgicznej. Została również ustanowiona posługa katechety. Ustanowione posługi są nadawane przez biskupa mężczyznom i kobietom raz w życiu podczas specjalnego obrzędu po odpowiednim rozeznaniu i właściwej formacji. Terminy i sposoby ich wykonywania powinny być określone na mocy mandatu uprawnionej do tego władzy. Pogłębienie niektórych kwestii teologicznych i kanonicznych dotyczących specyficznych form posługi kościelnej, w szczególności kwestii niezbędnego udziału kobiet w życiu i kierowaniu kościołem, zostało powierzone dykasterii nauki wiary w dialogu z sekretariatem generalnym synodu. Chociaż nie wszystkie charyzmaty przyjmują postać posług, wszystkie posługi opierają się na charyzmatach udzielonych określonym członkom ludu bożego którzy zostali powołani do podejmowania różnorodnych działań tak, aby każdy we wspólnocie, poprzez wzajemną służbę, mógł uczestniczyć w budowaniu ciała Chrystusa. Podobnie jak charyzmaty, również posługi muszą być uznawane, promowane i doceniane. Proces synodalny wielokrotnie pokazał, że rozeznanie i promowanie charyzmatów i posług, a także identyfikacja potrzeb wspólnot i społeczeństw, na które owe charyzmaty i posługi mają dać odpowiedź, są aspektami, w których kościoły lokalne muszą wzrastać, zaopatrując się w odpowiednie kryteria, narzędzia i procedury. Sobór Watykański II naucza, że zadaniem pasterzy jest uznawanie posług i charyzmatów tak, aby wszyscy pracowali zgodnie, każdy na swój sposób, dla wspólnego dzieła. Rozeznanie charyzmatów i posług jest działaniem ściśle eklezjalnym. Aby je uznać i wspierać, Biskup jest zobowiązany do wysłuchania głosu wszystkich zaangażowanych wiernych, wspólnot, gremiów uczestnictwa. W tym celu należy określić procedury odpowiednie dla różnych kontekstów, zawsze dążąc do osiągnięcia rzeczywistego konsensusu co do kryteriów i wyników rozezdania. Wnioski ze spotkania proboszczowie dla synodu mocno akcentują te potrzeby. Pojawia się również zaproszenie do większej ufności w działanie ducha oraz do większej odwagi i kreatywności w rozeznawaniu, jak wprowadzić na służbę misji kościoła otrzymane i przyjęte dary, dostosowując je do różnych lokalnych uwarunkowań. To właśnie ta różnorodność kontekstów, a co za tym idzie potrzeby konkretnych wspólnot, sugerują, że kościoły lokalne, pod przewodnictwem swoich pasterzy oraz swoich zgromadzeń, na każdym wielkim obszarze społeczno-kulturowym powinny z pokorą i ufnością podejmować twórcze rozeznanie, które posługi należy uznać, zlecić lub ustanowić, aby odpowiedzieć na potrzeby pasterskie i społeczne. W związku z tym należy zdefiniować kryteria i sposoby przeprowadzania takiego rozeznania. Powinna również rozpocząć się refleksja nad sposobem powierzania posług chrzcielnych, precyzując czas i miejsce ich wykonywania, w epoce, w której ludzie coraz łatwiej przemieszczają się z miejsca na miejsce. Dotychczasowa droga doprowadziła do przekonania, że kościół synodalny to kościół, który słucha, potrafi przyjmować i towarzyszyć i który jest postrzegany jako dom i rodzina. Chodzi tu o potrzebę, która została wyrażona na wszystkich kontynentach i jest udziałem ludzi, którzy z różnych powodów czują się zmarginalizowani lub wykluczeni ze wspólnoty kościelnej, lub którzy z trudnością odnajdują w niej pełne uznanie swojej godności i darów. Ten brak przyjęcia oddala ich, utrudnia im drogę wiary i spotkanie z Panem oraz pozbawia Kościół ich wkładu w misję. W związku z tym wydaje się stosowne powołanie do życia posługi słuchania i towarzyszenia, która byłaby uznana i odpowiednio ustanowiona, dzięki czemu ten charakterystyczny rys kościoła synodalnego mógłby być doświadczany w praktyce. Potrzebne są otwarte drzwi wspólnoty, przez które ludzie mogą wejść, nie czując się zagrożeni ani osądzani. Formy sprawowania tej posługi powinny być dostosowane do lokalnych okoliczności – zgodnie z różnorodnością doświadczeń, struktur, kontekstów społecznych i dostępnych zasobów. Otwiera to przestrzeń do rozeznania, które powinno być przeprowadzane na poziomie lokalnym również z udziałem krajowych lub kontynentalnych konferencji episkopatów. Niemniej jednak istnienie danej posługi nie oznacza, że tylko osoby pełniące tę posługę są zobowiązane do słuchania. Wręcz przeciwnie, posługa ta przybiera charakter proroczy. Z jednej strony podkreśla fakt, że słuchanie i towarzyszenie są zwyczajnym wymiarem życia Kościoła Synodalnego, który na różne sposoby angażuje wszystkich ochrzczonych i w którym wszystkie wspólnoty są zaproszone do wzrastania. Z drugiej strony przypomina, że słuchanie i towarzyszenie są służbą Kościoła, nie zaś osobistą inicjatywą, której wartość jest w ten sposób uznawana. Ta świadomość jest dojrzałym owocem procesu synodalnego. Z duchownymi w służbie harmonii. W trakcie procesu synodalnego pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące wykonywania posługi kapłańskiej w łonie ludu Bożego. Z jednej strony podkreśla się radość, zaangażowanie i poświęcenie biskupów, prezbiterów i diakonów w pełnieniu swojej służby, z drugiej strony ujawniło się ich pewnego rodzaju zmęczenie związane głównie z poczuciem izolacji, samotności, brakiem zdrowych i trwałych relacji oraz przytłoczeniem wymaganiami, by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby. Może to być jeden z toksycznych skutków klerykalizmu. W szczególności postać biskupa jest często narażona na nadmierne przypisywanie mu różnych ról, co prowadzi do nierealistycznych oczekiwań względem tego, co jedna osoba może osiągnąć samodzielnie. Spotkanie proboszczowie dla synodu powiązało to zmęczenie z trudnościami biskupów i prezbiterów, by naprawdę w ich wspólnej posłudze podążać naprzód razem. Nowe zrozumienie posługi święceń w horyzoncie synodalnego kościoła misyjnego jest zatem nie tylko wymogiem spójności, ale także szansą na wyzwolenie się od tych obciążeń pod warunkiem, że będzie temu towarzyszyć skuteczna przemiana praktyk, która sprawi, że zmiana i korzyści z niej wynikające dla wyświęconych szafarzy i innych wiernych będą dla wszystkich dostrzegalne. Oprócz wpływu na osobiste życie każdego z szafarzy, ta droga nawrócenia pociągnie za sobą nowy sposób myślenia i organizowania działań duszpasterskich, uwzględniający udział wszystkich ochrzczonych, mężczyzn i kobiet, w misji Kościoła i koncentrujący się przede wszystkim na potrzebie wydobycia, uznania i ożywienia różnych charyzmatów i posług chrzcielnych. Pytanie, jak być Kościołem synodalnym w misji, skłania nas do konkretnych refleksji nad relacjami, strukturami i procesami, które mogą sprzyjać odnowionej wizji posługi święceń, przechodząc od piramidalnego do synodalnego modelu sprawowania władzy. W ramach promocji charyzmatów i posług wynikających z chrztu można rozpocząć ponowny podział zadań, których wykonywanie nie wymaga sakramentu święceń. Bardziej precyzyjny podział odpowiedzialności będzie również sprzyjał procesom podejmowania decyzji charakteryzującym się wyraźniejszym stylem synodalnym. W tekstach soborowych posługa święceń jest rozumiana w bardzo precyzyjnych kategoriach jako służba kościołowi i dla samego istnienia kościoła. Sobór, korzystając ze swojej władzy, przewrócił zwyczajową formę posługi święceń starożytnego kościoła. Posługę, która sprawowana jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów, prezbiterów i diakonów. W tym ujęciu episkopat i prezbiterat odpowiadają szczególnemu uczestnictwu w kapłaństwie Chrystusa, pasterza i głowy wspólnoty kościelnej, podczas gdy diakonat, jest nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Różne stopnie święceń są ze sobą organicznie powiązane, istnieją we wzajemnej współzależności, z zachowaniem specyfiki każdego z nich. Żaden szafarz nie może uważać się za odizolowaną jednostkę, której nadano pewne uprawnienia. Przeciwnie, powinien raczej postrzegać siebie jako uczestniczącego w darach Chrystusa, udzielanych mu przez święcenia, w kolegialności z innymi wyświęconymi szafarzami i w organicznej więzi z ludem Bożym, którego jest częścią. Ten lud, choć w inny sposób, uczestniczy w tych samych darach Chrystusa w ramach powszechnego kapłaństwa opartego na chrzcie. Biskup ma za zadanie przewodniczyć kościołowi, będąc w nim widzialną zasadą jedności i więzią komunii ze wszystkimi kościołami. Wyjątkowość jego posługi wiąże się z władzą, która jest jego własna, zwyczajna i natychmiastowa. Władzą, którą każdy biskup sprawuje osobiście w imieniu Chrystusa, w głoszeniu słowa, przewodniczeniu celebracji eucharystycznej i innym sakramentom oraz w kierowaniu pasterstwem. Nie oznacza to jego niezależności od tej części ludu bożego, która została mu powierzona i której ma służyć w imieniu Chrystusa, dobrego pasterza. Fakt, że w konsekracji biskupiej udzielana jest pełnia sakramentu święceń, nie jest usprawiedliwieniem dla biskupiej posługi, która ma tendencję do bycia monarchiczną, postrzeganą jako nagromadzenie prerogatyw, z których wywodzi się każdy inny charyzmat i posługa. Wręcz przeciwnie, chodzi o potwierdzenie zdolności i obowiązku zbierania i łączenia w jedność wszystkich darów, które Duch Święty wylewa na ochrzczonych, mężczyzn i kobiety oraz na różne wspólnoty. Niektóre aspekty posługi biskupiej, w tym kryteria wyboru kandydatów na biskupów, są omawiane przez grupę badawczą nr 7. Posługa prezbiterów również powinna być rozumiana i przeżywana w sensie synodalnym. W szczególności prezbiterzy stanowią wraz ze swoim biskupem jedno prezbiterium, w służbie tej części ludu bożego, jaką jest kościół lokalny. Wymaga to, aby biskup nie był postrzegany jako ktoś zewnętrzny wobec prezbiterium, lecz jako ten, który przewodniczy kościołowi lokalnemu, przede wszystkim przewodnicząc prezbiterium i będąc powołanym do sprawowania szczególnej troski o prezbiterów. Biskup i prezbiterzy są wspomagani przez diakonów w relacji wzajemnej współzależności obu rodzajów posługi w celu realizacji służby apostolskiej. Biskup i prezbiterzy nie są samowystarczalni w stosunku do diakonów i vice versa. Ponieważ funkcje diakonów są wielorakie, jak pokazuje to tradycja, modlitwa liturgiczna i praktyka po Soborze Watykańskim II, powinny być one określane zgodnie ze specyfiką każdego kościoła lokalnego. W każdym przypadku służba każdego diakona powinna być przeżywana w harmonii i komunii z posługą wszystkich innych diakonów zgodnie z naturą posługi diakonatu i w ramach misji kościoła synodalnego. Oprócz promowania jedności w kościele lokalnym, biskup diecezjalny lub eparchialny wspomagany przez prezbiterów i diakonów jest również odpowiedzialny za relacje z innymi kościołami lokalnymi oraz z całym kościołem skupionym wokół biskupa Rzymu w ramach wzajemnej wymiany darów. Wydaje się ważne, aby przywrócić tradycyjny związek między byciem biskupem a przewodniczeniem kościołowi lokalnemu, przywracając zgodność między komunią biskupów a komunią kościołów. Między kościołami i w świecie. Konkretyzacja komunii. Synodalność realizuje się poprzez sieć osób, wspólnot, organizacji i szereg procesów, które umożliwiają skuteczną wymianę darów między kościołami oraz ewangelizacyjny dialog ze światem. Wspólne podążanie drogą wszystkich ochrzczonych pośród różnorodności charyzmatów, powołań i posług, a także w doświadczaniu wymiany darów między kościołami jest ważnym znakiem sakramentalnym dla współczesnego świata, który z jednej strony doznaje coraz intensywniejszych form wzajemnych powiązań i zależności, a z drugiej strony jest zanurzony w kulturze komercyjnej, która deprecjonuje bezinteresowność. Zgodnie z soborem to właśnie dzięki katolickości kościoła poszczególne części przynoszą innym częściom i całemu kościołowi właściwe sobie dary. To dzięki niej wreszcie między poszczególnymi częściami kościoła istnieją więzy głębokiej wspólnoty co do bogactw duchowych, pracowników apostolskich i doczesnych pomocy, albowiem członkowie ludu bożego powołani są do wzajemnego udzielania sobie dóbr i również do poszczególnych kościołów odnoszą się słowa apostoła. Jak każdy otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej. Konferencje episkopatów pragną, aby między kościołami, które tworzą jeden i niepodzielny kościół katolicki, wszelkie dobra były dzielone w duchu solidarności, bez żadnych prób dominacji ani roszczeń co do wyższości. Istnienie bogatych kościołów i kościołów żyjących w warunkach wielkiego ubóstwa jest skandalem. Dlatego sugeruje się podjęcie działań mających na celu promowanie wzajemnych więzi i tworzenie sieci wsparcia również na poziomie różnych zgrupowań kościołów. Wszystkie kościoły lokalne to, co otrzymują i dają, czynią w ramach komunii jednego kościoła. Istnieją kościoły, które potrzebują wsparcia finansowego i materialnego. Inne wzbogacają się świadectwem żywej wiary i miłosiernej służby najuboższym. Jeszcze inne potrzebują przede wszystkim pomocy ewangelizatorów, którzy oddają swoje życie, aby przekazać Ewangelię innym narodom. W szczególności docenia się i prosi o hojność prezbiterów, diakonów, osoby konsekrowane, zarówno mężczyzn jak i kobiety, a także świeckich zaangażowanych w misję Ad Gentes. Kościoły lokalne wyrażają pragnienie wymiany darów duchowych, liturgicznych i teologicznych, a także większego wspólnego świadectwa w kwestiach społecznych o znaczeniu światowym, takich jak troska o wspólny dom czy ruchy migracyjne. W tym względzie Kościół Synodalny będzie mógł dać świadectwo tego, jak ważne jest, aby rozwiązania wspólnych problemów były wypracowywane w oparciu o słuchanie głosów wszystkich, w szczególności tych grup, wspólnot i krajów, które zazwyczaj pozostają na marginesie wielkich procesów światowych. Dziś szczególnie obiecującą perspektywą dla realizacji wymiany darów i skoordynowanego wspólnego działania są ponadnarodowe, rozległe obszary geograficzne, takie jak Amazonia, dorzecze Konga, Morze Śródziemne czy inne im podobne regiony. W sposób szczególny kościół synodalny jest zaproszony, bez perspektywy wymiany darów odczytywać rzeczywistość ludzkiej migracji i przemieszczania się, które stają się okazją do spotkania między kościołami w konkretnej codzienności miast i dzielnic, parafii i diecezji czy eparchii. W ten sposób droga synodalna zakorzenia się w doświadczeniu wspólnot. Wyjątkową uwagę należy zwrócić na możliwość spotkania i wymiany darów między kościołami tradycji łacińskiej a katolickimi kościołami wschodnimi w diasporze, nad czym pracuje grupa badawcza nr 1. Wymiana darów między kościołami dokonuje się w środowiskach naznaczonych przemocą, prześladowaniami i brakiem wolności religijnej. Co więcej, niektóre kościoły walczą o własne przetrwanie i odwołują się do solidarności innych kościołów, jednocześnie nadal dzieląc się swoim bogactwem, owocem stałego zmagania się ze sprzeciwem wobec Ewangelii i prześladowaniami, które na przestrzeni dziejów dotykają uczniów Pana. Ponadto wymiana darów ma miejsce tam, gdzie nadal odczuwa się skutki kolonializmu i neokolonializmu, które jeszcze się nie skończyły. Kościół rozwijający się w praktykowaniu synodalności jest zaproszony do zrozumienia wpływu tych procesów społecznych na wymianę darów oraz do podjęcia starań o ich transformację. To zobowiązanie obejmuje również świadomość, że wiele kościołów nosi w sobie rany przeszłości i że konieczne jest wspieranie konkretnych dróg pojednania. Wyrażenie wymiana darów ma ważne znaczenie w relacjach z innymi kościołami i wspólnotami kościelnymi. Święty Jan Paweł II odniósł tę myśl do dialogu ekumenicznego. Dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób wymianą darów. Oprócz dialogu teologicznego wymiana darów ma miejsce, gdy wspólnie dzielimy się modlitwą, przez co otwieramy się na przyjęcie darów tradycji duchowych innych niż nasza własna. Przykład świętych kobiet i mężczyzn z innych kościołów i wspólnot eklezjalnych jest również darem, który możemy przyjąć, włączając na przykład pamięć o nich do naszego kalendarza liturgicznego, zwłaszcza wspomnienie męczenników. W tym duchu powinniśmy być hojni, oferując innym chrześcijanom możliwość pielgrzymowania do sanktuariów i modlitwy w świętych miejscach znajdujących się pod opieką kościoła katolickiego. Dialog między religiami i z różnymi kulturami nie jest obcy drodze synodu, lecz stanowi część jego wezwania do życia w bliższych i głębszych relacjach, ponieważ w każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu ten, kto się go lęka i postępuje sprawiedliwie. W związku z tym wymiana darów nie ogranicza się do kościołów i wspólnot eklezjalnych, ponieważ autentyczna katolickość poszerza horyzont i wymaga woli przyjęcia również tych czynników, obecnych w innych kulturach i tradycjach religijnych, które wspierają życie, pokój, sprawiedliwość i integralny rozwój człowieka.